Cześć, witamy Was w 14 odcinku podcastu Prawie Zdarta Płyta w tradycyjnym składzie. Sylwia, cześć. Błażej, cześć, hej. I Kuba. Dziś będziemy mówić o płycie solowej Garego Mura i to będzie płyta Wild Frontier, płyta z 87 roku. Jak Wam się słuchało tej płyty? <grym> Ale za którym razem? <grym> <grym> za ostatnim. Za ostatnim? Eee, ja myślę, że i za ostatnim i za pierwszym tak samo eee, Tak samo dobrze, aczkolwiek miałem, miałem różne, różne historie z tą płytą W sensie były momenty, że docierałem do połowy albumu I wyłączałem, były momenty takie, że słuchałem całej i mogłem ją wałkować przez tydzień Ale teraz jak stwierdziliśmy, że wybieramy sobie to na, na podcast to jakoś tak mnie natchnęło, żeby zresztą zna, znam, znam tę płytę już od jakiegoś czasu Jeśli Silvia ja dobrze o tym wie, bo kiedyś nawet o tym rozmawialiśmy z kilka lat temu ale tak sobie trochę odświeżyłem i myślę, że jakby generalne uczucia naprawdę bardzo pozytywne. A mogę zapytać, na których piosenkach zawsze się zatrzymywałeś? Według, według, jak powiem ci, według nomenklatury winylowej, no tak. to były po pierwszej, na pierwszej stronie, już, już ci powiem, to były bodajże e, The Loner. Bo Friday on My Mind jest na drugiej stronie, na drugiej stronie płyty winylowej, także w zasadzie mm -hmm. na tych pierwszych czterech Czyli nie przerzucałeś na drugą stronę? Nie, nie. To znaczy płytę winylową jakby mam dopiero niedawno, bo sobie Aha. kupiłem, ale, ale wcześniej jakby, ja tak generalnie jakoś łatwiej mi się zapamiętuje, jak to jest na płytach winylowych, bo gdzie były przerwy niż tak na CD-kach. Natomiast zawsze po że jakoś tak się zaczynałem i a może przerwa, może coś ja. innego i tak. A teraz Aha. jakoś to tak przeszło płynnie i nawet, nawet kilka razy sobie Oświeżyłem także, także bardzo, bardzo pozytywnie z mojej strony. A tego winyla to od niedawna chyba masz, prawda? Tak, to w ogóle historia z niecały miesiąc też może. Bo mój stary gramofon, niestety, wziął i wyzionął ducha. Stary, poczciwy Bernard z 82. stwierdził, że już się ze mną pożegna. I wybrałem się do muzycznej piwnicy. Jest taki sklepik, taka no w zasadzie kanciapa, w falowcu na, na przymorzu. I tam prowadzi ją pan Andrzej. Bardzo fajny gość z mega dużym doświadczeniem, i jeśli chodzi o w ogóle jej sprzęt, o technikalia, i tak samo muzyk, muzykę, tym bardziej. I tam po prostu przyjechałem, jakby z zamiarem zakupu gramofonu. No ale że tak zaczęliśmy gadać o muzyce i tam spędziłem ponad dwie godziny To tak w zasadzie przeskakiwaliśmy z różnych gatunków i znalazłem właśnie gierego Mura I że mówię, że chcę zanim wezmę ten gramofon, to ja chcę posłuchać tej płyty A on mówi, o dobry wybór No i tak jakoś od tamtego czasu w zasadzie mówi, dobra to jak już biorę gramofon, to wezmę jeszcze tę płytę A no to pewnie dlatego też zaproponowałeś tę płytę, nie? Eee, wiesz co, może i tak, ale nie był to chyba jakby główny taki zapalnik w tym momencie zważywszy na to, że ja po prostu lubię Gary'ego Mura, w ogóle od, od, od, od dawna go lubię i tak sobie pomyślałem, że jeśli trochę tutaj się kręcimy w takich rokowych, hardrockowych tematach no to akurat Gary mu się fajnie tutaj wpasowuje, to stwierdziłem, że, że dla was pewnie też to będzie fajny wybór A Sylwia jak to byś się słuchało? Bo, no ty znasz równie dobrze pewnie tę to, to co ja bo generalnie ty siedzisz trochę w celtyckich klimatach, takich irlandzkiej muzyki. No dlatego, no Gary Moore ma wszystko co mi trzeba, można powiedzieć, tak? <grym> tak, wiesz co, był czas, że bardziej lubiłam płytę Steel The Blues, hmm? od tej, ale faktycznie jakoś tak, no te gusta się tam zmieniają trochę, nie? I, i bardzo przyjemnie mi się do tej płyty wróciło. Tak naprawdę taką największą fazę na Garego Mura miałam około 8 lat temu. Yy, I m, czekajcie, bo kiedy on zmarł? W 2011, tak? Dobrze pamiętam? W 2011. No w wakacje chyba. W lipiec, w lutym. Tak, tak. Ale tak że mi się wydawało, że... Zmarł dwa dni przed moimi urodzinami. I to o. było tak, że ja miałam właśnie jakoś tak, nie wiem, przez dwa lata naprawdę taką mocną no, fazę, można powiedzieć, na tego Garego Mura. Tak sobie pomyślałam, kurczę, może się kiedyś uda na koncert wybrać taki prezent na urodziny mi zrobił, że zmarł, po prostu serce mi pękło. Wiecie, co hmm. nigdy nie przeżywałam tak śmierci artysty, naprawdę, jak akurat hmm. Garego Mura. E, to nie wiem, chyba tak powinnam powiedzieć, że nie Michaela Jacksona, tam też wiem, że ludzie i hmm. bardzo przeżywali. Zresztą to, wiadomo ci artyści to yy, szczególnie ci dobrzy, no to zawsze się gdzieś tam przeżywa e, śmierć ich, ale, ale tego artysty chyba jakoś tak najbardziej przeżyłam. W każdym razie, no, na dzień dzisiejszy chyba uważam, że to jest najlepsza płyta Garego Mura, ale to takie moje subiektywne odczucie. Bardzo przyjemnie mi się wróciło do, do tych klimatów. A Ty, Kubak, które zatknięcie z płytą to było Twoje? Pierwsza, zupełnie pierwsza. I z Garem Murem ogólnie, oprócz tych tam dwóch czy trzech piosenek, które są powszechnie znane, to. To, to z Garymurem w ogóle nie miałem styczności, nawet nie tylko z tą płytą, nie, nie słuchałem jakoś tego. E, artysty w TV też nie słuchałem nigdy, e, też oprócz tych, tych piosenek, które są powszechnie znane, ale nie wiem, czy to jest akurat ten czas, kiedy Garymure grał w tym zespole. Nie, on, on, on, on grał w w lat 70 w Thinize'i, on tam miał jakąś przerwę 77 chyba i później 79 mm. ale on cały czas z Filem Lilotem, z tym założycielem mm. i gitarzystą, basi, basistą i wokalistą w Thinizii. on zawsze tam jakieś poboczne takie projekty, projekciki sobie mm. robił ale to już jest okres jego typowo solowej kariery, on później nie, nie grał w żadnym zespole. No, więc wracając do, do tej płyty, to zupełnie moje pierwsze przesłuchanie i, i jak najbardziej pozytywne. No, kojarzyłem też e, utwór Over the Hills and Away i The z tej płyty, ale pozostałe to, to dla mnie zupełnie, zupełnie nowe e, utwory i, i fajnie mi się słuchało tej płyty, naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony i Słuchałem się z, przy... Słuchałem z przyjemnością i kilka razy przesłuchałem mhm. tę płytę na potrzeby tej naszej dzisiejszej rozmowy. Też chyba zupełnie inaczej słucha się płyty. Kilka, nie wiem, kilka tam razy pod rząd, a zupełnie inaczej słucha się, a potem wraca się na przykład za kilka mm. miesięcy albo za kilka lat, nie? No to zde zde zdecydowanie, jest... tak, no, zupełnie no. jakby masz inne uczucia. To nie wiem, że znasz tak. te utwory, ale zupełnie jakby inaczej. To znaczy pewne utwory pewnie się odbiera zawsze tak samo, bo one są uniwersalne, ale generalnie można faktycznie płytę na przestrzeni kilku lat zupełnie inaczej odebrać. Także pewnie Kuba może za kilka lat będziesz miał inne uczucia co do tej płyty. No. Albo my na przykład co do Rasza będziemy mieli inne odpowiedzi. Albo na przykład. Ja o tym... też o tym w każdym razie. A właśnie Boże, bo chciałam się Ciebie zapytać o Twoją ulubioną płytę Garego Mura. Czy w ogóle wolałeś, nie wiem, jego twórczość z Finlizji, czy czy solową, czy. Bo wiem, że bardzo szanujesz To znaczy, z, z Finizji jest generalnie jakby trochę, trochę inny temat, bo w grało grał ciężej. Oni mhm. grali hard rock, ale tam na przykład Chinatown albo Boys Are Back In Town, no to są, to są generalnie takie, takie pozycje w które są dosyć ciężkie. Natomiast Gary mu troszeczkę zelżał, że tak powiem, na solowych, na solowych kompozycjach czy solowych albumach, już nie mówiąc o bluesie, który później mu tam w głowie cały czas siedział. Ale jeśli, jeśli chodzi w ogóle o, o to pytanie, to myślę, mi się wydaje, że Wild Frontier to jest płyta, którą w sumie najbardziej lubię Nie pamiętam teraz jaka była poprzednia płyta, Out in the Fields chyba, w 85 roku Mogę się, mogę się mylić, ale ona też była równie dobra, miała, miała tam kilka dobrych numerów Natomiast chyba Wild Frontier to jest taka, jak ktoś mi powie Gerego Mura to zawsze, zawsze mówię, albo Emerald, na przykład to jest Ultra albo, albo mówię właśnie Wild Frontier, jakoś tak zawsze, zawsze to, to, mi się w głowie, myślę, że to jest chyba moja ulubiona, e, ulubiona, płyta. Muszę jeszcze tutaj zaznaczyć, że tych bluesowych płyt mało znam, bo na razie widocznie co 7 lat zmieniało się gusta, ale nie zmienił się na tyle, żebym w bluesie siedział. Mhm. I może przyjdzie na to czas bo dużo ludzi bardzo sobie ceni bluesowe płyty Gerego Mura, ale ja, ja jakby wracam do tego hardrockowego jego etapu który bagatela się skończył chyba nie na tej płycie, tylko na następnej dopiero później były bluesowe, Później były bluesowe, tak? Później były bluesowe tak, tak, tak z tego co kojarzę On wydał takie trzy hardrockowe płyty mhm. I później właśnie była zajawka na bluesy już w zasadzie ona została cały czas Grywał na koncertach te utwory z tej, z tej płyty Out in the Fields też i tak dalej ale głównie to był blues. Ale na tych bluesowych płytach też jest trochę takich naleciałości jeszcze z... Na pewno, wiesz, no, nie, no. Je, jeśli grasz coś 20 paru lat, to tak, nie jesteś tak. w stanie tego wybić sobie z głowy Nie, i zawsze gdzieś to tam się będzie przewijało w jakimś mniejszym czy większym stopniu. A Gary, Bull, Gary był naprawdę niesamowicie zdolnym i dobrym technicznie muzykiem i oprócz fajnej kompozycji po prostu robił kawał dobrego rzemiosła. Także on miał naprawdę wachlarz możliwości, którym się można było posłużyć. No i pewnie to słuchać też nawet na tych bluesowych płytach. Kubek, a czy ty masz jakieś, nie wiem, takie propozycje? Bo wiem, że wcześniej znałeś y, twory Deloner i Over The Hills and mm -hmm. Far away. Ale nie wiem, czy to z coveru znałeś, czy, czy właśnie z...? Nie, nie. Właśnie z tego oryginalnego wy wykonania jakoś mi się gdzieś prze przewinęły. A nie wiem, no ja byłem... Bardzo zaskoczony i pozy tak pozytywnie, że dla mnie ta, ta płyta ma taki bardzo klimat właśnie folkowo-irlandzki i nie wiem jak, jak ta pozostała twórczość, bo Garego Mura, czy on z tą Irlandią i z tym folkiem tak, tak, tak, tak bardzo, bardzo się w tym jakoś zagłębiał, ale no tutaj w zasadzie w co najmniej połowie kawałków tych gitarowych czuć tak, takie, takie irlandzkie brzmienie przełożone na, na gitarę po prostu. i no, Bardzo fajnie mi się tego słuchało, ponieważ jakiś czas temu się przekonałem trochę do tej folkowej muzyki i właśnie te irlandzkie klimaty jeśli chodzi o muzykę mi pasują, no, zawsze to kojarzyłem z takim z, jakimi, z jakimiś skrzypkami, z jakimś flecikiem, z, z, z, z jakimiś takimi bardziej też spokojnymi kawałkami. Coś, coś w stylu jak na tej płycie Johnny, Johnny Boy mhm. e, kawałek. Natomiast no, tutaj szczególnie w dwóch pierwszych, no, ja, ja słyszę ewidentnie w tej gitarze taki, taki taki romans z tą muzyką funkową. To mi się bardzo fa fajnie podobało. Nie wiem, czy to, czy to są w 100% kompozycje Garego Mura, czy on bazował na jakiś, e, na jakiś ludowych pieśniach, czy, czy czymś. No. Pe pewnie, pewnie nikt tego dokładnie nie wie. Jeśli chodzi o tę płytę, to Agura, to co powiedziałeś, że ona jest tak osadzona mocno w takich irlandzkich nurtach mm -hmm. i jakichś tam melodiach. To jest generalnie spowodowane tym, że on po poprzedniej płycie miał długą trasę koncertową i po prostu wrócił do, e, do Belfastu mhm. i tam stwierdził, że napisze materiał taki mocno irlandzki, w sensie mhm. pokazujący jakby tam jego jakieś e, fascynacje tą muzyką i myślę, że to jest naprawdę płyta. Nie, ko nie kojarzę teraz czy następna płyta jest taka irlandzka, ale, ale ta jest chyba najbardziej irlandzka w jego całym w ogóle dorobku. I to tak jak powiedziałeś, Over the Hills na przykład, no. bębny, w ogóle gitary i tak dalej, no wszystko jest takie typowo irlandzkie. I mm -hmm. tak samo Wild Frontier na przykład. Nawet Dudy tam słychać. No. Mm -hmm. W ogóle jest, nie wiem czy oglądaliście teledys do Over the Hills Gary'ego Gomura. Jest, jest właśnie Panie taki, że on tam... chyba. Nie pamiętam, czy on, ale chyba on był na tych irlandzkich bebnach nawet tam mhm. gra. Także to jest właśnie jest też trochę w takim irlandzkim stylu też nawet zrobiony. Aczkolwiek, jeśli chodzi już o Over the Hills, to ja w zasadzie moją pierwszą styczność tego utworu to jakoś kojarzyłem przez Nightwish przez cover, który nawet zrobiło chyba wydali nawet epkę, epkę o tym samym tytule któregoś razu chyba ojciec mi nawet powiedział, że to, że to nie jest ich utwór tylko że to jest cover właśnie Gary'ego Mura i tak to było z, no, z, do, z dobrych, dobrych kilka kilkanaście lat temu pewnie i tak właśnie tutaj mi się w sumie zaczęła przygoda trochę od Gary'ego Mura, jeśli chodzi o solową karierę ale Over The jest yy, był pewnie tak samo jak pozostałe kilka utworów Było coverowane przez sporą ilość zespołów mhm, tak. Także no, jakby to nawet liczba coverów świadczy o tym, że po prostu to jest wa warty materiał, żeby o tym przypominać. Tak w ogóle ten utwór mi trochę przypomina nawet historię, też Whisky in the Jarl, tylko że whiskey in the Jarl to w ogóle było wzięte z... Z Finizji. E znaczy tak, to, to jest utwór Finizji, ale no, później tam Metallica coverowała, <coughs> jakieś inne zespoły, ale to chyba w ogóle w oryginale był też jakiś taki ludowy utwór. No, tak, tak? tak bo, bo z Finizji był ten problem, że oni wydali chyba dwie pierwsze płyty i nie mogli się przebić w ogóle w radiach i Filino stwierdził, że trzeba coś zrobić takiego, co po prostu zawładnie radiem no i stwierdził, że weźmie właśnie ludową piosenkę Whiskey in the Jar, która się chyba w oryginale troszeczkę inaczej nazywała nawet i miała trochę inny tytuł, ale wziął to po prostu, przerobił na, no, na, na dosyć, dosyć ciężki, e, może nie tak ciężki jak Metallica, ale, ale ciężki kawałek. i właśnie dzięki temu tak naprawdę Filizy się trochę przebiło przez te barierę takiego e, radia, które nie chciało emitować ich płyt. Bo to generalnie taka dosyć, dosyć specyficzna muzyka, ten głos Philelly, no tam może tak samo jak w przypadku Rush, może odrzucać. Sylwia pewnie zna Philelly Z, i Kuba, Kuba nie miał styczności, także. Jakiś The Best of Fame? Yeah, nie, no znam Whiskey mm -hmm. in the Jar i jeszcze jedną piosenkę. No, no, no. pewnie Bo Boys I'm are back in town, no to jest najsłynniejsza oprócz Whiskey in the Jar. No także, ale w ogóle ta płyta Wild Frontier jest poświęcona Filowi on tam w 86 zmarł i <śmiech> nawet na na którejś części okładki jest napisane for feel albo e, still chyba, still chyba still na, na tylnej okładce, nie, nie pamiętam czy na tej, no. na tej mojej tam może jest, nie, nie zwróciłem uwagi, ale wiem, że jest po prostu taka krótka dedykacja bo on z Filem tym jeszcze znał się przed Tunizji, także dosyć dobry kumpel, a on tam nie pamiętam na, na co on zmarł, ale to jest stosunkowo wcześniej, także to fajny, fajny hołd dla filarnej nota. Co ci się to... najbardziej podobało na tej płycie? Mm. Tak jak już na wstępie powiedziałam, wszystko, czego moja dusza może zatragnąć. Zapra <grym> no tym bardziej, że ty siedzisz trochę w takich irlandzkich klimatach, nie? Nawet, mm. nawet ostatnio też mówiłaś, że trochę tak słuchasz właśnie gdzieś tak, tam tak. takiego folku czy tam folk metalu, czy mm. na Folku. To akurat ta płyta idealnie w ciebie właśnie pewnie trafiła. Tak akurat tak idealnie. Mm. Z... Tym bardziej, że na punkcie Irlandii też no mam małego chłopla, bardzo bym chciała tam kiedyś pojechać No to takiego musicie papu, się właśnie. wybrać No, no kurczę Musicie się wybrać to już teraz. Zjeść te nadziewane jelita owcze okay. trochę tak, takiej no muzyczki to... w oryginale to... Klasyczne ich dzieło mhm. A w ogóle jeśli Jeśli Jeśli chodzi o tę płytę to w ogóle Nie wiem czy tam doczytaliście, ale na tej płycie w ogóle wszystkie traki perkusja jest robiona przez automat. Mhm. Tutaj na tej płycie nie, nie gra człowiek na perkusji. Normalnie cała poprzednia płyta była co w ogóle śmieszne, bo słuchałem poprzedniej też płyty i tej, i generalnie na tej, jakby o tym nie przeszedłem, nie pomyślał, że to gra w ogóle automat. No, nie, nie. Bo, bo naprawdę tutaj w ogóle na koncertach grał, w pierwszej w ogóle fazie promowania tej płyty grał perkusista z totą. Później grał były perkusista z Black Sabbath, a na studio w ogóle zrobił to automat. I kurde, naprawdę nie słychać w ogóle różnicy, że, że to gra automat. A wiesz, że ostatnio jeszcze sobie o tym pomyślałam, bo tam jak koliłam trochę na keyboardzie, pomyślałam sobie, ciekawe, czy są właśnie takie płyty, takie bardzo dobre, gdzie na przykład z automatu, nie wiemy, jest powiedzmy perkusja, prawda? Proszę Zrobiona. Bardzo. I akurat dosłownie dzisiaj czy wczoraj o tym czytałam, nie? I tak się właśnie zaśmiałam trochę, że no z jednej strony, jak ktoś o tym wie, no to może tak sobie pomyśleć, kurczę, no, no nie wiem, że to może być jakieś oburzające, ale nie słychać nawet. Nie, nie, nie, no? dlatego, dlatego mówię, to jakby, to nie jest takie mechaniczne, to nie jest takie sztuczne, że mówisz, akurat, mm. to był automat, sample jakiś, to słabo tam. to no, normalnie, to byś mi po prostu, jakby tam człowiek, człowiek siadł za bębnami i zrobił, co miał zrobić. A Kuba, jeszcze właśnie wracając do Twojego pytania. Y Yy, wydaje mi się, że chyba najwięcej takich naleciałości jest yy, takich typowo folkowych w tej piosence pierwszej Over the Hills and mm Falloway. -hmm. Chociaż chyba w każdej chociaż trochę jest, prawda? Tego, ale tam chyba jest najwięcej tych takich solówek. Yy, ale in, No nie, wiem, no, intro do White Frontier też jest tak. Tak, taki idea, no. idealne i, i, irlandzkie. No przełóż to na, na każdy inny instrument yy, bardziej irlandzki niż gitara elektryczna i, no, i ty, ty usłyszysz to od razu. No i na tej cover jeszcze. A który? Friday on mind. Tak, no, faktycznie, a faktycznie. No. Ale kto oryginalnie to śpiewał? Easy Beats. To jest taki okay. zespół, w 66 wydali płytę. I to jest w zasadzie utwór coverowany przez dużą ilość. Ja znam wykonanie tego utworu przez e, Davida Bowie, mm. przez Bruce'a Springsteena. Ja znam tylko Friday, I'm in love. To, <laughs> to nie to. Nie, to jest to nie. Jeszcze Blue Oyster to jest taki zespół że oni tam porobili, porobili trochę tego covera, no i Gary mu się hmm. też załapał. tak. to zawsze ma Nie, no to ja myślę, że to nie ma co wycinać, bo dobre, to jest skojarzenie, to nie dobre. skojarzenie. Dobre skojarzenie, dobra wstawka i to trzeba zostawić. Bo to jest wartość, wartość dodana w tym wypadku. Ja jeszcze Katie Perry miała coś tam frajdy. Oj nie, nie, nie, ale to nie, to się wytnie. Serio, to, to się wytnie. To nie jest dobre skojarzenie, nie, to się wytnie. A całe szczęście ja montuję, także ja będę wiedział co się wycina, co nie. Nie, w każdym, w każdym razie, no, jeden cover tam trafił e, i w ogóle The Loner to jest utwór, który też nie jest Gary'ego Mura, tak w 100%. Bo to jest e, utwór napisany przez koziego Power Up, przez perkusista, on miał na swojej płycie to umieścić, mhm. ale się jakoś tam dogadał z Gary że po prostu będzie współtwórcą, bo Gary Moore u Pawła na chyba na tej samej płycie, ale na innych utworach robi po prostu gitarę. Także oni się tam jakoś dogadali, że on wrzucił to do siebie na płytę. No i, no, i tak generalnie wyszło, że to jest instrumentalny utwór, no to Gier mu tam tro, troszeczkę się też instrumentalnie do tego przyłożył pewnie. Ale powiem Wam, że jeszcze ja mam takie odczucia co do tej płyty, że dla mnie każdy z tych utworów jest tak niesamowicie chwytliwy, nie dość, że ma taką bardzo wpadającą w ucho melodię, to jeszcze jest taki dynamiczny, i ja tu w ogóle jestem w szoku, czemu Gary Moore jest tak mało znany. No, Still de Blues to myślę, że każdy zna. Może tam, no nie wiem, właśnie Loner mi się wydaje, że jest takim kolorowym utworem. No to też. Tak, tak. Dokładnie. To, tak to, to tak naprawdę naprawdę dokładnie takie najbardziej, najbardziej chwytliwe. Ale na Takie przykład... baladowe, nie? A, a z tych rokowych, dynamicznych, to raczej no? ciężko prostemu człowiekowi go skojarzyć. No ja jestem w szoku, że na przykład nawet nie wiem, w takich popularnych stacjach radiowych, że te utwory nie lecą Friday my Mind na przykład albo to tak naprawdę no, to jest każdy jest. To znaczy, no, jest ja, ja, ja się nie zgodzę, że każdy, bo Aha. mam swoje y, dwa typy już przechodząc mm -hmm. do naszej tradycyjnej A? sekcji, y, co najbardziej lubimy, co najbardziej nie. Mm -hmm. To y, dla mnie ta płyta mogłaby spokojnie istnieć bez, bez dwóch utworów tutaj. Strangers in the Przepraszam. No Strangers in the darkness to tak, tak, tak jest średni, a Thunder Rising po prostu ta płyta mogłaby bez tego utworu istnieć dla mnie. Tak? Ten, ten utwór mi w ogóle nie zapada w pamięci. Nie, nie wiem, po pięciu czy tam siedmiu przesłuchaniach, które e, robiłem w podejściach do tej płyty e, przed naszą rozmową, to nie pamiętam w ogóle jak ten utwór leci. nie. To... Na, chyba nawet w tym utworze jest dosyć, dosyć szybka perkusja i tam, hmm. tam można by się nawet było pokusić o analizę, że tam faktycznie podkręcili trochę automat hmm. ale aczkolwiek no, są, są osoby, które są w stanie zagrać coś takiego normalnie hmm. na, na podwójnej stopie także to też jakby nie do końca hmm. No to Sylwia może chociaż ciężko pewnie ci będzie wybrać, no, co? jak, jak no, to No ja tak, Ciebie. na przykład szanuję, że, że... Ktoś by się tam ze mną pokłócił na pewno, że, że tu są wszystkie utwory melodyjne, ja mówię co ja czuję, no mm -hmm. dla mnie ta płyta jest w ogóle rewelacyjna, yy, także mm, no mam akurat takie odczucia, ale gdybym miała faktycznie wywalić jakieś utwory, Kuba, chyba się zgodzimy z tym mm -hmm. Strangers in the Darkness, mm -hmm. nie, ten bym zostawiła, może drugi jakiś, kurde, nie, nie wiem, nie, no dobra, no to dzisiaj wywalę jeden, Wtedy, ale faktycznie... Które <laughs> <Wszystkie>, <laughs> to, to, to, to, to. Kiedyś miałam e, dość, e, może inaczej, kiedyś bardzo lubiłam utwór Crying in the Shadows i na przykład na, m, m, dzisiaj nie rozumiem, co mnie kiedyś w tym utworze urzekało, więc może na dzień dzisiejszy jakoś tak ten utwór by mi... Ale to jest chyba z reedycji tak? to jest tak? też utwór z reedycji, dokładnie. To to masz rację. W pierwszej więc... wersji go nie było. Dokładnie, no to... Nie tak, się... czy, czy możemy o nim mówić w takim razie. Możemy, tylko ja szczerze mówiąc tego utworu nie, nie znam, nie bo... Znasz. Ja mówię, ja zawsze słuchałem tej jakby podstawowej takiej wersji, mhm. która była jako pierwsza. I ono się tam kończyła na Johnny Boy także mm -hmm. Później wiem, że był jakiś właśnie singel, taki Over the Hills tak. Też wydany, co jego nawet słyszałem chyba kiedyś, ale tam są jeszcze jakieś dwa utwory White mm. Frontier właśnie taka A inna wersja, To, taka to tego nie znam. Trochę, to no? tego nie znam i tego co mówisz, mm -hmm. ostatniego utworu to, to tym bardziej nie znam Z, cieka z ciekawostek odnośnie utworu <laughs> ostatniego, tego Crying in the Shadows To samplowała go znana polska grupa popularna e, Hemp Group w utworze Zjedz Skręta. Tak? Dokładnie tak. O. Zjedz Skręta, dobra. Pamiętam. Chyba Chyba Zjedz Skręta, nie pamiętam. Ale na pewno Hemblu. O, stosowało. proszę. Kubek zawsze zaintryguje. No. Się? Albo tą wstawką, co ostatnio mówiłeś? O tręsie, Albo Zjedz, zjedz Skręta. A, jeszcze nie znacie, jakie jak znam tajemnice muzyki. No dobra, to w takim razie, no to może na dzień dzisiejszy ten Kraj Lidysza chociaż taka przyjemna balladka, no kiedyś ją bardzo lubiłam, ale e, chyba moim ulubionym utworem jest Friday on my mind, Take a Little Time, Wild Frontier. No dobra, trzy, już się rozskręcam, te, te trzy utwory bym chyba wymieniła jako moje ulubione. No to ja tylko szybko dodam, że po raz kolejny o dziwo się zgadzamy w tej płycie, bo, bo nie wiem w jakiej kolejności, ale, ale na pewno Wild Frontier, Friday on my mind, to takie, takie dwa naj, najlepsze utwory z tej płyty. Take a Little Time też, też, też super, też mm -hmm. bardzo wkłada w ucho i fajny dynamiczny utwór. No ja, ja chyba jak zwykle będę, <śmiech> będę w kontraście do Was, no bo ja Take A Little Time to tak średnio lubię W sensie ten, ten of room mi, mi nie, nie siedzi, nie siedzi mi Stranges In The Darkness I Johnny Boy to jest taki, no jakby to powiedzieć, no zakończenie płyty, ale takie no tam No i, i jest bo jest, ale jakby ta egzystencja, ale, ale jakby ta egzystencja tam jej nie było to by się nie obraził Natomiast jeśli chodzi o utwory które ja bardzo lubię z tej płyty to Wild Frontier na pewno i The Loner za, za, so, za solówkę w zasadzie Bo tam cały utwór to jest solówka tak naprawdę i to jest, to jest naprawdę genialny utwór i jeśli mam e, wymieniać zawsze to z tej płyty Fender Rising, no to jedynie za tę zautomatyzowaną perkusję. Generalnie chyba tak jak Kuba, tak inaczej. Mogę sobie tego utworu posłuchać, ale on nie jest jakby takim, e, że tak powiem, tutaj punktem, na którym się jakoś tam zaczepiam. Na pewno The Loner i na pewno Wild Frontier. Over the Hills and Far away jest po prostu za, za... chyba za znany, za bardzo znany i, jak zwykle ja, co do znanych utworów, aczkolwiek ten wyjątk wyjątkowy z takich mocno znanych i mocno coverowanych to, to naprawdę lubię i czasami jak, jak chcę tam sobie przeczyścić kanały w głośnikach, to po prostu go łączam głośniej. To właśnie mi chyba trochę Nightwish obrzydził ten utwór, bo ja bardzo lubiłam ten utwór dopóki, znaczy ja w ogóle bardzo lubię twórczość Nightwisha, ale jakoś nie, nie, nie widzę sensu coverowania tego utworu. To znaczy Nightwish, no, mm... W przypadku Nightwish i coverowania tego jakby nie ma sensu, to się zgodzę, bo generalnie to są podobne jakby, podobne inaczej, ten cover wygląda w zasadzie bardzo podobnie do oryginału, tak, tylko, tylko jest wokal i jest inna dynamika, bo wiadomo mhm. są, jest inna perkusja, tam gra człowiek, który gra dobrze na perkusji, bo perkusista Nightwish gra naprawdę dobrze i ta dynamika jest po prostu inna, wiadomo to było też nagrywane 20 parę lat później to dynamika w studiu i tak dalej też, też zrobiła swoje, ale też nie uważam, żeby. W sensie jakby najpierw stwierdziło, że tam nie warto robić tego coveru, to by było okej okay, też. No to, to chyba ja chciałam jeszcze tylko dodać, że. Jeśli można 4, to ja ten Loner, to bym chyba nawet, nie, nie wiem czy nie na pierwsze miejsce, bo to zapomniałam o, o, o całą, utworze. Całą płytę wybrałaś. No. <grym> <grym> Ulubione utwory, cała płytę. <grym> nie, ja zdecydowanie, jeśli, jeśli chodzi o potyczkę między Loner a Wild Frontier, to Loner jest u mnie na, u mnie na hmm. pierwszym miejscu. Jakbym mógł w zasadzie cofać, to tylko bym Loner'a włączał. Mimo, że tak jak mówię, no to nie do końca z Gary Mura utwór, ale, no, ale i tak jest świetny. I tam naprawdę słów nie potrzeba. No dobra, no to chyba powiedzieliśmy to, co mieliśmy powiedzieć o tej płycie, a w, w kolejnym odcinku pozostaniemy w folkowym klimacie, e, będzie niespodzianka, polska folkowa. No na polskim rynku tak aż dużo takiej folkowej muzyki nie ma, albo przynajmniej ja nie znam. Może aż tak dużo Sylia, Sylwia, Sylwia, Sylwia, Sylwia, Sylwia, pewnie więcej na ten temat będzie mogła powiedzieć. Ja też nie znam za dużo, no chyba tego nie ma. Zbyt. Ale tak jak Kuba mówi, zostaniemy, zostaniemy w tym temacie i... Tak. Słyszymy się w kolejnym Słyszymy. odcinku z polską płytą. Dokładnie. To do usłyszenia. Do Dzięki. Cześć.